Nikt nie mówi, słuchajcie, Bóg do Mojżesza. Mówi, co ma z Twojego ziarno z plewu? Mówi, miałeś sen? Powiedz, że miałeś sen. Miałeś prorosło? Powiedz, że miałeś prorosło. Co ma ziarno do plewu? Oni myśleli, że wszystkie sny są od Boga. Przylatywali do Mojżesza, sen miałem, sen miałem, sen Może, taki łęd miał. Bo wszyscy myśleli, że jak ktoś ma sen, to Bóg do niego mówi. A śniemy im się kłopoty. Ja wiem, jakie mi się kłopoty śnią. Ja mi się takie kłopoty musiały się człowiek że jeszcze Ducha Świętego, żaden nie miał wtedy. I przychodzi licensor, bo mówi, co, co ma ziarno do plewy. Mówi, rozumiesz, Boż możesz miał dość. Mówi, Sami prorocy Panie. Wszyscy prorokują. To są rzeczy nie, ze sobą niezwiązane. Musimy zobaczyć, gdzie są związane rzeczy ze sobą, a gdzie rzeczy są niezwiązane. Bo musimy beznagany być w tych trzech elementach, w tym duszy i ciebie. Ale każdy z nich ma inny połak bycia beznagany. I zobaczcie, wierny jest Ten, który was powołał. On tego też dokona. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg w tym ci pomoże. Bóg ci pomoże w rozpoznaniu tych rzeczy i Bóg ci pomoże w chodzeniu w objawieniu. Bóg ci pomoże w zrozumieniu ducha, duszy i ciała. On ci w tym pomoże. On jest z tobą w tym. On nie zostawi ciebie, żebyśmy jakieś zagadki do rozwiązywania. Rozumiesz? On nie dostawi cię z tyłu. Duch Boży nie dostawi cię z tyłu. Nie. On po prostu pomoże. Chcę dzielić. Pierwszym, głównym elementem jest nasz duch. Nasz duch, który jest najgłębszą istotą. Ten duch kiedy rodzimy się tutaj na Ziemi, obumiera. Nie jest do końca martwy, ale jest w stanie śpiączki, jakiejś agonii. Nie będę specjalnie się nad tym rozwijał, ale chodzi o to, że Duch Człowieka, przekraczając atmosferę grzechu tutaj na Ziemi, czyli wchodząc w dziecko, nie jest w stanie wytrzymać tego. Rozumiecie? to obumiera. To obumiera. My się rodzimy z obumarłym duchem. Nasz duch jest obumarły. On żyje, ale ledwo żyje. On ledwo zipie. Jest niesprawny. Nie tak niesprawny, że tam, tak jak wiecie, są różne formy niesprawności. On jest w 99% niesprawny. On po prostu, wiecie, Kościół Katolicki nazywa to grzechem pierworodnym, czyli ma grzech pierworodny, jak się rodzi, czyli w ogóle nie niezasłużony. Rodzi się człowiek w niezasłużonym stanie grzechu. To tak nazwali. Tak se można nazywać, to nie jest problem specjalnie, żeby to tak nazywać. Chodzi o to, że tu, tu jest po prostu martwy duch. Czyli trójjedyny człowiek rodzi się sprawny jedynie w dwóch elementach. To też nie do końca czasami. Ale generalnie duch człowieka jest niesprawny, dlatego człowiek musi się co narodzić na nowo? Co się musi stać, że się musi narodzić na nowo? Dlatego Jezus mówi do, do e, Nikodema: Musisz się narodzić na nowo. On mówi jak? On mówi z ducha: Twój duch się musi narodzić, Nikodemie. Mój duch? Ja się z tym Nie. Jestem żywy. nie. Jesteś w trzydziestu paru procentach inwalidów. Masz sprawną duszę i masz prawdę ciało, ale duch jest niesprawny. Musisz się na nowo narodzić. A więc nasz duch musi się na nowo narodzić. I to jest jego pierwsza powinność, pierwsza kiedy przychodzi na ziemię. Każdy człowiek musi narodzić się na nowo w duchu. Jego duch się musi narodzić. Wiecie, nie ma sensu w ogóle wychowywać ludzi, nie ma sensu mówić do ludzi, nie ma sensu ludzi w jakikolwiek sposób nauczać, że są nienarodzeni z Bożego Ducha. To jest bezsens. Rozumiesz? To jest bez bezsens. Nie ma sensu. My musimy głosić o żeby ludzie rodzili się na nowo. Bo bez żywego ducha człowiek nie jest w stanie zafunkcjonować w niczym. To jest integralna, główna, centralna część człowieka. Centrum człowieka, to jest jego duch. On jest wieczny. On jest wieczny przyjaciela, on nigdy nie umiera. I myk jest taki, że albo on będzie wiecznie żył w niebie, albo będzie że wiecznie żył w piekle, jakkolwiek je pojmuje. Taki jest myk z tym duchem, że on jest wieczny. Duchy są wieczne. Czy On jest wieczny i On musi być odrodzony. I teraz, kiedy ten duch odrodzi się poprzez przyjęcie Jezusa jako Pana i Ciela, to w tym duchu zaczyna mieszkać Bóg. Gdzie mieszka Bóg? W duchu. Jeżeli chodzi o człowieka, to Bóg mieszka tylko w Jego duchu. Bóg nie przebywa w duszy i w ciele u człowieka. Boga nie ma w Twojej duszy i Boga nie ma w Twoim ciele. Bóg jest tylko w Twoim duchu. Bo to jest miejsce, jedyne miejsce, w którym może być Bóg. Dlaczego? Bo kim jest Bóg? Jezusa. Duchem! Jezusa. Bóg jest Duchem i może przebywać tylko w Duchu Człowieka. Jakby Ci to powiedzieć? On się gdzie indziej nie zmieści. On gdzie indziej nie wejdzie. Nie będzie pasował. Ma inny kształt. Takie zabawki są dla dzieci. Kółeczko, kwadracik, trójkącik. Tu chodzi o to, żeby dopasować, tak? to się nie dopasuje, to dziecko? Rozumiesz? Wciska. Nie wciśnij. nie wciśniesz Boga w duszę. Dusza jest za mała, nie jest pojemna. Bóg mieszka w Duchu, a więc Duch jest miejscem zamieszkania Boga. A więc jeśli Bóg mieszka w Duchu, to do kogo inaczej, do której części naszej mówi Bóg? Jedynie do ducha. Bóg mówi tylko do ducha. Bóg nie mówi do Twojej duszy. Mam się zdaje, że Bóg teraz coś mówi do duszy, znaczy albo do ciała. Nie. Jakiekolwiek masz objawienie Boże. Żebyś nawet Boga zobaczył własnymi oczami. Czy oczyma nie się mówi, to wiedz, że to jest sprawa ducha. On jest w duchu i mówi do ducha. To się może różnie przejawiać. Rozumiesz? Poprzez wewnętrzne przekonanie najczęściej, poprzez głos słabszy, mocniejszy, <śmiech> poprzez akty Twojego sumienia, poprzez sny, wizje, wizytacje aniołów, cokolwiek, ale to jest w duchu. W ogóle Bóg tylko pracuje w duchu. Bóg Cię nawet tylko karcić może w duchu. Wiesz o tym? Ludzie takie mają pomysły, religianta ma takie pomysły, mówi, Bóg mnie karci, jak Cię karci? Bo się potknąłem z tę rękę, słowa. Bóg skarczy. Dlaczego ci uważasz, Bóg skarbić? Bo dziesięciny nie oddaje, Bóg nie skardził. Ja mówię, ty jesteś chory psychiczny. Jest fenakty. Ludzie. Bóg karci w duchu, bo on jest duchem. Wiecie, jak on karci w duchu. On ma różne metody kardzenia. Bóg karci. Ludzie myślą, że Bóg nie karci. Jest inna tak jest że Bóg nie karci. Karci. Ja jestem ojcem i karcę swoje dzieci. Co to znaczy kardzenie w duchu? A na przykład to, że On przestaje się do Ciebie odzywać. Dlatego jest napisane, nie zasmucajcie Bożego Ducha. Jak się czujesz, jak się Bóg do Ciebie nie odzywał? Pamiętasz te klimaty. Jak wpadasz w grzech i jest kiszka, i się nie słyszy głosu Boga, i chodzisz do Ciebie jak wariant, nie wiesz gdzie jest południe, a gdzie jest pół. I mówisz o Boże, a Bóg mówi dobrze, że mnie wołasz. Rozumiesz? Jakież to straszne karcenie jest dla chrześcijanina. Wielokrotnie ktoś by wolał, żeby coś mu się przydarzyło fizycznego. Przecież nie, żeby wystarczy nie słyszeć Boga już w tarapatach jest. Zobacz. Straszna rzecz. Straszna rzecz. A na przykład to, że On się zasmuca. Wiesz, że Bóg karci przez zasmucanie? Bo On się smuci? On się słuci. Kiedyś postanowiłem mojego syna troszkę wychować. I zrobił już kolejną rzecz, słowo. Miesiałem pas, poszedłem do pokoju, Siadłem z nim na łóżku i on myślał, że dostanie tym pasem. A ja do niego powiedziałem tak. Nie dostaniesz tym pasem. Ale Ci się należy. Ja dostanę ten pasem dla Ciebie. Poziom na mnie. Wziąłem ten pas, jak sobie przyrżąłem po plecach, naszyło błakamy. To była diametralna zmiana tej żółci. Już więcej tej rzeczy nigdy nie zrobił. Dobre, to bardzo dobra metoda. Kiedyś ktoś ją zrobił już. Miałe imię Jezu. mieszkał w Nazarecie. I tak właśnie zrobił. Mocno to podziałało na ludzkość. I wtedy mocno to podziałało na mojego syna. On zobaczył smutek we nim. I to było dla niego bardzo karczone. Smutek Boga jest bardzo karczony. Ale nie o tym chcę dziś mówić. Chcę dalej mówić o tym, że Bóg mówi tylko do swojego ducha. I ty musisz zrozumieć, że żeby chodzić z Bogiem, ty musisz chodzić w duchu. Bo tylko w duchu będziesz go słyszał. Gdzie indziej go nie będzie słyszał. Duch nasz musi być karmiony. Trzeba karmić ducha, bo on potrzebuje jedzenia. Każda z tych, każdy z tych elementów potrzebuje jedzenia. Duch, dusza i ciało. Duch potrzebuje jedzenia, ale każdy potrzebuje innego jedzenia. Wiecie czym się karmi duch? Pokarmem duchowym. On się karmi słowem Boga. Pisany i wypowiedziany. On się karmi Słowem. Dlatego Jezus powiedział, że Ja jestem chlebem. W innym miejscu mówi, że Słowo Moje jest chlebem życia. Rozumiecie? Duch musi być karmiony, bo Duch niekarmiony karmiony słabny. Słabny. Nasza Dusza nie potrzebuje Słowa Bożego. Wiecie? Nasza dusza w ogóle nie potrzebuje słowa Bożego. Ani czytanego, ani mówionego. Nasz duch potrzebuje, bo On to jest. On się tym żywi. Potrzebuje też pić. Wiesz, co on potrzebuje pić? On potrzebuje pić namaszczenie. On potrzebuje pić ze źródeł namaszczenia. Ze źródeł chwały Bożej. Ze źródeł chwały może Teraz byliśmy. I, byli, i najedliśmy się i napiliśmy się. Najedliśmy się i napiliśmy. Dobrze się najedliśmy i dobrze się napiliśmy. Bardzo dobrze. Tak, żebyśmy, żebyśmy, że byliśmy pijani. Nie teoretycznie Byliśmy pijani. Moja żona tak chodziła. Tylko znałem ją łapałem. Bo pewnie nie mogła dojść że nie wiedziała w ogóle, gdzie jest jak kula Bożego ognia wpadła do jej brzucha. Po prostu nie wiedziała w ogóle nic. Ostatniego dnia konferencji, kiedy szliśmy sobie zwiedzać kijów, bo już nie zostaliśmy na ostatnim dniu na konferencji, bo wiedzieliśmy w naszym duchu, że to już jest nie dla nas. A więc po prostu to opuściliśmy. Poszliśmy zwiedzać kijów. I kiedy szliśmy sobie przez ulicę, człowiek, który był na wózku inwalidzkim poprosił, aby go przeprowadzić przez ulicę. I ludzie zaczęli go przeprowadzić przez tę ulicę. A moja żona, kiedy stała, począ taką grupką byliśmy, została uderzona chwałą Bożą i się zaczęła przewracać do A oni już kładli na niego ręce. I Już się modlili innymi językami. I przeprowadzili Go na drugą stronę. I mówią do Niego, czy znasz się z On powiedział, że nie. Zaczęli ogłosić Ewangelię i mówią, czy wiesz, że Jezus Chrystus który ma za Twojej grzech i uzdrowił Cię z tej choroby? Czy wierzysz Wierzę. I wypięli Go z tego włoska, zaczął powieć. I, I Go zaczęli prowadzić przez kilów i krzyczeli, Halleluja! Haleluja! Haleluja! A tu szła kierczynka obok, prawosławna, z kordą policji. I mieli obrazki, duże krzyże. I śpiewali: Chrystawa z Chrystawa, Chrystawa z A oni prowadzili człowieka, Uzdrowili go w imieniu Jezusa i przyprowadzili go do Jezusa. Dlaczego? Bo się na jednym. Dług musi jeść i pić. Jeść i pić. Jeść i pić. Ludziom tu świętym poplomował zęby. Tak to to. Nawet. Nie mówiąc o innej rzeczy. Nawet zęby. Masowe. Masowe. Ale to, co było większe jeszcze, to było to, że ludzie jedli i pili. A chwałę Bożej, Duch musi jeść i pić. Nasz Duch musi jeść i pić. Kościół nie rozumie tego. Myśli, że to jest coś takiego, że ja sobie zjem czasem i napiję się czasem. To zrób tak w życiu. Proszę bardzo. Kto się napij? Raz na tydzień. Chce zobaczyć, w jakim stanie będzie. To zjedz sobie raz na dwa tygodnie. Ja zobaczę, jak, jak będzie się funkcjonował. Duch musi się pić. Ducha trzeba oczyszczać.